Radio. Oni tutaj mieszkali, oni byli tak wpisani w całą historię Polskiego Radia i tak kochali to radio, że pomyśleliśmy sobie, że podczas dzisiejszego spotkania tego jubileuszowego, tej naszej setki powinny zabrzmieć głosy, wspomnienia ludzi, którzy tworzyli to radio, a myśmy mieli ogromne szczęście, że z radiem były związane najważniejsze osoby dla Polski i od strony słowa, i od strony muzyki. Niektórzy tu pracowali, niektórzy tu tylko przychodzili, ale właściwie byli obecni i tworzyli to radio. Tych ludzi już nie ma z nami, ale jest następne pokolenie, są ich dzieci i zaprosiliśmy do tego spotkania osoby, które, które przyjęły to zaproszenie i chcielibyśmy zapytać was o rodziców, o ich stosunek do radia i o wasz stosunek do radia jest kot, kot przybora. Chcielibyśmy, żebyś powiedział kilka słów o ojcu, o ojcu, który był jednym z pierwszych pracowników Polskiego Radia jeszcze przed wojną. To był ostatni głos wolnej Polski w 39 roku we wrześniu. Powiedział ostatnie słowa, podobno przerwane w połowie, kiedy Raszyn został wysadzony w powietrze przez rząd polski, żeby nie dostał się w ręce Niemców 30 września. I to, to ostatni głos, głos, to był głos swojego taty, który mówił po francusku. No y, tak, z tym, że to nie był ostatni głos w czasie wojny. Tak, bo tak oczywiście. Potem, to był, mówię o 39. Tak, w 39. a potem wrócił w czasie, w czasie powstania, powstania y, do Polskiego Radia. Myślę, że chciałby to powiedzieć, to ja mówię w moim imieniu, nie do Radia Błyskawica, bo tam była jakaś taka, jak to w sytuacjach nawet mimo wojny politycznych, mini-aferka wojskowo-cywilna, bo to było polskie radio po prostu, to znaczy, to nie było radio... Powstańcze Wojskowe Błyskawica, polskie radio, pełne niezwykłych osobowości, łącznie z Nowakiem Jeziorańskim, z Osmańczykiem i jeszcze paroma innymi postaciami wielkimi właściwie historycznie. No i całe powstanie w tym radio prawie od początku aż do końca w środku samym Warszawy pod, pod ostrzałem przeżył, na szczęście przeżył. I powinnam powiedzieć, że był spikerem, nie spikerem. No tak, ja to już kiedyś tak podkreślałem, że był spikerem. Tak. Od samego początku swojej kariery radiowej był spikerem. Potem już był spikerem, ale tak się rzeczywiście mówiło. Kot Przybora, to teraz poprosimy o wspomnienie Grzegorza. Grzegorz Wasowski. Grzegorz, Grzegorz, mówiono, że gdyby twój tata mieszkał za granicą w Ameryce, to byłby może Irvingiem Berlinem, może Georgem Gershwinem. No całe szczęście, że został w Polsce, był w Warszawie i że napisał setki piosenek, które są równowarte tym wielkim, największym przebojom Gdyby Berlin mieszkał w Polsce, to byłby Wasowski oczywiście, Zdecydowanie. więc raczej no. ja, ja bym to tak ujął. Ja mówię, że Gershwin to amerykański wasowski po prostu. Tak, no nie wiem co by było, ja jestem dosyć mimo wszystko przywiązany do kraju i nie wyobrażam sobie, że mógłbym gdzie indziej mieszkać, no, ale jednak finansowo to byłoby chyba znacznie lepiej. Ale mniejsza z tym, na jaki temat miałem się wypowiedzieć, bo jeśli chodzi o podniosłość... Ty właściwie możesz i o ojcu i o sobie, dlatego że ty całe swoje życie również dorosłe związałeś z Polskim Radiem. Tak, Podobniej całkowicie przypadkowo, bo... Po raz pierwszy wylądowałem w Radiu w 56. na Myśliwieckiej, kiedy to tata zabrał mnie, usadził przed mikrofonem i opowiadał mi jakąś bajkę, ja żywo w niej uczestniczyłem. Potem okazało się, że to była audycja, ale ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. A potem już w 71. rozpocząłem pracę. Była dosyć rozpaczliwa sytuacja, bo w ogóle się nie garnąłem do z pracy. Raczej się sportem interesowałem, no i tata... Nie naciskając zapytała, może synku, byś spróbował w radiu. Ja powiedziałem, no mogę spróbować. No i spróbowałem. Staż 3 miesięczny. potem zaproponowano mi pół etatu. Zgodziłem się pod warunkiem, że o 14 będę mógł wychodzić na obiad do domu, bo tak, jednak bo to, to jest bo, ważne. Ty wychodziłeś na obiady do tak. domu punktualnie. No a potem już trwałem do momentu, w którym przestałem trwać. Radio... Przede wszystkim zakłóce ten podniosły nastrój, bo ja z jedynką nic naprawdę nie mam wspólnego. Dla mnie radio to było najpierw Luxemburg, potem rozgłośnia harcerska, bo tam było dużo zagranicznych utworów i trójka z tego samego powodu. I ja głównie zajmowałem się nagrywaniem tych przebojów na taśmę i w związku z tym jak przychodziły prywatki, to w było grane, zagraniczne utwory, bo ja polski mi się słabo interesowałem. Chowałem się na anglosaskiej muzyce, no więc wszystko nie tak. A co do taty? No, no to wiadomo, on nagrywał też na Myśliwiecki, był zawsze radiowcem, tak jak i przy przybiera. Kiedyś taki mieli dialogzek, który chyba wszystko wyjaśnia. Wuj powiedział, wiesz, czasami mam wrażenie, że urodziłem się w radiu. Nie, do tata powiedział, prawda? Zwracam się do żony. Tak. tak. O, a wujo, o was ta, obszarza, ta. Ona więcej wie ode mnie. A wuj odpowiedział, a ja z radia powstałem. Tata mówi, a i w radio się obrócisz. Także myślę, <laughs> że. I oni zawsze byli w radiu, od... najpierw tata w 38. jako inżynier, potem uruchomił radio, jak zamilkło, prawda? Do żony tak, znowu. Z Warszawy drugą. Tak, bo był taki moment, że połączenia zostały przerwane, tata wrócił do pracy, bo to było tak, że dyżur cały dzień, potem odpoczynek cały dzień i uruchomił wszystko. Rozległ się znak, który przywołał wuja, który już wyjeżdżał z Warszawy lub słyszał, że nie gra i powrócił. No a potem cóż działali w radiu, był eterek 48-58, gdyby go nie było, to nie byłoby potem kabaretu starszych panów i do końca życia pozostali radiowcami i zawsze w radiu nagrywali. Grzegorz Wasowski, Polska. Wspominamy wszyscy te pierwsze doświadczenia, także i radiowe. Ja od zawsze zajmuję się teatrem i filmem, ale blisko redakcji muzycznej, bo tu ojciec mój radiowy siedzi i pamiętam, jak popełniłam jako szalona dwudziestolatka wielki błąd. Była jakaś rocznica związana z Drupim. Paweł poprosił mnie, żebym szybko znalazła jakiś utwór. No, znalazłam Drupiego utwór, ale w języku niemieckim. E, oczywiście Paweł znakomicie z tego wybrnął, jak jak można mnie, wybrnąć z drugiego po niemiecku? No można, można. Dałeś radę. Jak wtedy powiedziałeś do mnie, córciu nic się nie martw, to, to pamiętam łzy napłynęły mi do oczu i, i ta radość się wielka pojawiła. A druga radość też na początku praktyk, już 13 lat temu, kiedy miałam szansę wydawać Marię Szabłoską i dzięki niej poznać się. Wojciecha Młynarskiego. Janek Młynarski jest razem z nami. Janku, ty też jesteś kontynuatorem, bo oprócz tego, że pięknie grasz, występujesz, śpiewasz, to także opowiadasz, opowiadasz nam w radiu o historii i radia i piosenki. No tak, bardzo dziękuję za głos, witam państwa serdecznie. Bardzo szkoda, że nie ma tutaj mojego taty Wojciecha Młynarskiego, bo tak. na pewno opowiedziałby nam tutaj. Kawał historii również radia, bywał tutaj często. Ja piszę swoją historię, która ociera się o radio i bardzo chętnie się nią podzielę, ponieważ tutaj w tym budynku urzędował legendarny, bardzo ważny człowiek, już wspomniany przed chwilą, przywołany dla historii stuletniej radia. Tym człowiekiem był inżynier, redaktor Jan Zagozda. Starsi słuchacze, nawet nie tacy bardzo starsi, Doskonale go jeszcze pamiętają. On kilka lat temu odszedł. I ja chciałem powiedzieć, że w tym budynku byłem nie raz u pana Janka. On urzędował w tak zwanym roboczo, rzecz biorąc, tramwaju. Paweł to na pewno wie, o czym mówię. To było top on the top ta, ta, tego budynku. Tam się, tam, tam się spotkałem z panem Janem pierwszy raz, bo wtedy yy, zacząłem się interesować trochę bardziej przedwojenną fonografią polską. I mama skierowała mnie do... Powiedziałaś, że jeżeli chcesz coś więcej wiedzieć, to się śpiesz. Jest taki człowiek, on wszystko wie. I yy, bywałem u niego i on się chętnie dzielił tą wiedzą. Pokazywał mi te, te płyty. To był fantastyczny, prawdziwy człowiek radia. W dużej mierze dzięki niemu mogłem jakoś usystematyzować swój stosunek do tej polskiej fonografii starodawnej. I na fali sukcesu jednego z moich zespołów, jazz Młynarski-Masecki, który... Był stworzony na wzór takich niedużych jazzbendów z lat 30. Dostałem propozycję prowadzenia audycji autorskiej w programie trzecim Polskiego Radia i przyjąłem tę propozycję. Było to w roku 2017. Od tamtej pory co tydzień szczęśliwie udaje mi się nadawać w niedzielę i opowiadać po prostu o piosenkach, o przebojach. I chciałem też powiedzieć, jak już mam mikrofon i głos, o tym, że na szczęście poszerzyliśmy trochę perspektywę, bo cały czas miałem wrażenie, że obchodzimy 50-lecie radia z całym szacunkiem, natomiast radio ma 100 lat i tutaj potrzebowalibyśmy prawdopodobnie drugie tyle albo i więcej czasu, żeby to jakoś zaznaczyć, ale ja ze swojej tutaj, ze swojego podwórka, no muszę tych kilka nazwisk przywołać, bo historia radia jest fenomenalna, odbywa się na wielu polach, ale tak jak było już powiedziane, we wstępie do tej naszej dzisiejszej audycji muzyka była zawsze nieodłącznym elementem i była w radio od początku. I polskie radio jako instytucja wygenerowało kilka naprawdę takich unikatowych zupełnie zjawisk. Jednym z nich przed wojną była mała orkiestra polskiego radia. W polskim radio grała, grały duże orkiestry, był broadcast na antenę i oczywiście nagrania. Ale na fali niezwykłej popularności muzyki rozrywkowej w tamtych czasach, szczególnie w latach 30 powstała orkiestra pod auspicjami instytucji państwowej, która się nazywała Mała Orkiestra Polskiego Radia i prowadził ją wybitny maestro Zdzisław Górzyński. Górzyńskich było trzech, Zdzisław, Władysław i Tadeusz. I oni wszyscy grali w tej orkiestrze, a Zdzisława, oni byli z Krakowa. Zdzisława Górzyńskiego, który tę orkiestrę prowadził, sprowadził do Warszawy Emil Młynarski do opery na kapelmistrza w latach dwudziestych. A w 30. latach Górzyński objął tę posadę. I teraz chcę powiedzieć dalej. Po wojnie muzykę w radio, można powiedzieć, skrótowo reaktywował Władysław Szpilman, tak. którego tutaj studio siedzimy obecnie który zaczynał przed wojną razem ze swoim bratem Henrykiem pisać piosenki. Szpilman wymyślił, ponieważ był ulepiony z tej tradycji przedwojennej i wychowany na radiu, przecież w radiu też pracował, żeby kontynuować to dzieło, I żeby oprócz tego, że działa chór Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jer Jerzego Gerta i tak dalej, jest nagrywana muzyka symfoniczna, żeby stworzyć takie, takie ciało, które będzie grało muzykę rozrywkową, idącą z duchem czasu. I od 1945 roku działała... Orkiestra Taneczna Polskiego Radia, tak to się nazywało. I dyrektorem tej orkiestry był Jan Zajmer przez 9 lat, który był fantastycznym bandliderem, aranżerem, dyrygentem. On później wyjechał z Polski na Expo do Brukseli, nigdy nie wrócił. Więc to chciałem przywołać, bo na tym polega moja też audycja radiowa. I ja chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, ponieważ jesteśmy w radio, ten mój głos ode mnie z mojej perspektywy jest taki, że po prostu nie mogę się od tego radia już uwolnić, tak. od tego mikrofonu. Przychodziłem do radia, nie wiedziałem za bardzo z czym to się je, a teraz nie wyobrażam sobie niedzieli. Tak, tak. Nie mogę się odnaleźć. Czasem nagrywam na przykład dwie audycje y, awansem i po prostu nie wiem, co jest realne. niedziela. Nie wiem, co się dzieje ze mną o tej trzynastej, jeżeli mnie tam nie ma. Nie, nie ma. Więc radio jest piękne. No. Janek, y, nie jesteś sam, jesteś z pewnym instrumentem. Tak. Instrumentem, który też jest ważny dla naszego pokolenia, ale również częściowo dla radia. Dlatego, że dzięki radiu pozostał ten głos i pozostał ten instrument nie tylko w naszej pamięci, ale jest wydawany na płytach. Jan otworzył futerał i wyjął. Słynne. Opowiedz o tym, opowiedz słynne, o tym człowieku. Jakbyś mógł jeszcze coś zagrać, to nam byłoby bardzo miło. Jeżeli przywołujemy postaci radiowe, radio stworzyło całą masę niesamowitych ikon. I jedno z takich osób, których nie byłoby w tym, w tym formacie, w tym wydaniu bez radia, jest Stanisław Grzesiuk. To jest głos warszawskiej ulicy i warszawskich podwórek przedwojennego robotniczego getta, który cudem przeżył 5 lat obozu koncentracyjnego i w tym obozie grał na banjoli, czyli na takim instrumencie, który jest połączeniem banjo i mandoliny, charakterystycznym dla muzyki miejskiej, ulicznej. I jak tylko się wojna skończyła, to Grzesiuk wrócił do Polski z tą banjolą właśnie obozową, na której grał i dzięki której ten obóz przeżył. Ja po latach wpatrywania się w duże zdjęcie Grzesiuka, które wisi u mnie na ścianie od lat, Zadałem sobie pytanie, czy ta bandżola w ogóle gdzieś, gdzieś jeszcze jest. I po nitce do kłębka zacząłem prowadzić śledztwo, które mnie zaprowadziło do wnuczki Grzesiuka Izy. No i y, od kilku lat użytkuję ten instrument. To słynne drewno Grzesiuka. No bo od Grzesiuka moja osobista relacja ze starymi polskimi piosenkami się zaczęła. To y, z Grzesiuka znałem pierwsze polskie piosenki i dzięki Grzesiukowi zacząłem sobie zadawać pytania i później innym, kto te piosenki napisał. I tak po nitce do kłębka pierwszy był Grzesiuk. A czy możemy możesz, cię poprosić? Możesz zagrać, żeby, żeby ktoś, i ten instrument zabrzmił? Jakaś niespodzianka to, i, byłaby i dla słuchaczy Nie było to planowane do końca, ale ja chciałem powiedzieć, że właśnie Grzesiuk, taki facet, facet z ulicy, został do tego radia zaproszony, bo... Najpierw występował w słynnym podwieczorku przy mikrofonie, który był też, bo warto to hasło tutaj wrzucić do, do, do tej historii o radiu, Radia, prawda? Tak. I w tym podwieczorku zaczą, zaczął śpiewać jako ten, ten Grzesiu, prawdziwy człowiek i ktoś stwierdził, że on musi stanąć przy mikrofonie i to nagrać i, i stał właśnie z, z tym instrumentem. No nie wiem, może coś krótkiego. Wstaniesz tutaj przy mikrofonie? Tak. I właśnie jedyne profesjonalne nagrania Grzesiuka, ich, jest ich niewiele, właśnie powstały u nas w radiu i teraz wydawane są na płytach i to jest taka historia żywa i Warszawy i piosenki. Coś krótkiego, tak? Coś krótkiego, to tak. Bo najładniejsze są te długie, no. To może ten średni.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 Jak podbiłem ją do góry, to ci panna jękła, to dopiero frajda była jak maryśka brzdękła. Maryśka się wystroiła w czerwoną sukienkę, zielony kaftanik i antka pod rękę. Antek też to żurek nowy, buty po kolana. Rzeknął hulaj, hulaj, maryś dziewczyno, kochana. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Janek Błynarski. Janek, ogromnie Ci dziękujemy za, za tę garść wspomnień. Zaczęliśmy od ojca, skończyliśmy na Grzesiuku, ale no taka ale, jest historia. Ale mówimy o wielkich nieobecnych, tak, którzy tworzyli i radio i historię polskiej piosenki. Wśród nich niewątpliwie Romuald Lipko, a z nami Izabela trojanowska. Muszę jako pochodząca z Rublina o to zapytać. No tak, już wspomniałam, że tu powstała piosenka, z którą pojechałam do Romualda z prośbą o przearanżowanie. I był tam przypadkiem Andrzej Mogielnicki. To znaczy ja nie wierzę w przypadki. I poznaliśmy się i powstał ten już później taki bardzo płodny tercet Romuald Lipko, Andrzej Mogielnicki i ja. Płyta została nagrana przy Radiu Lublin, w studio przy Radiu Lublin, nie tutaj. Ale przypomniałam sobie jeszcze, jak Marysia opowiadała o Andrzeju Korzyńskim, że jego piosenkę też tu nagrałam. Miodowy miesiąc i piosenki Pietrzaka dla potrzeb spektaklu w Teatrze Syrena. Tak naprawdę słucham z otwartą buzią, bo... Nie znam po nazwisku pracowników tego radia i chętnie poznaję historię. A dzisiaj rola radia jest trochę inna. Kiedyś rzeczywiście zaczynało się od dzień od włączenia radia, a kończyło na włączeniu radia. To tak było. I z pewnością to radio było taką cegłą <śmiech> budującą. Cegłą budującą, tak. Nie no... Y Podaj cegłę, właśnie. Wspominam o swoim dzieciństwie. Nawet mieliśmy lekcję w podstawówce przyrody, tak ułożoną, żebyśmy mogli razem z radiem słuchać audycji, która leciała w radiu specjalnie dla dzieci o przyrodzie, i my mieliśmy właśnie przyjemność słuchania też tej audycji. Po czym szliśmy na spacer do lasu, poznawaliśmy na żywo ściółkę liście różnych drzew. Dzisiaj to wszystko jest teoria i wszystko jest jakieś wirtualne. Trochę szkoda, że tak bardzo internet i telefon wyparł to radio, ale cała moja młodość to rzeczywiście pod tym hasłem. I jeszcze chciałam Markowi podziękować, bo mam okazję, za właśnie piosenkę, o której wspomniał Chodź pomaluj mój świat, bo przy tej piosence pamiętam ten moment w kuchni, u nas też było w kuchni radio właśnie, które pełniło ważną rolę. To było przed świętami, moją rolą było pozmywać szafki i w radiu poleciała ta piosenka. I ja tak się zachwyciłam, że można piosenką malować. Wydawało mi się, że moje życie było wtedy takie szare, czarno-białe i zapragnęłam ją kiedyś zaśpiewać. No, nie nastąpiło to jakoś, aczkolwiek miałam okazję. I za zielone światło naprawdę dla Ciebie. <grymne> nagrać? <grymne> Proszę no Cię właściwie uprzejmie. powinnam, skoro to takie spełnienie marzeń, bo wtedy postanowiłam, że będę piosenkarką. Będzie 101. <grymne> wersja, jeśli to nagrać. <grymne> Bardzo Cię zachęcam. Milionowa. Ale jeszcze, tak, ale jeszcze hmm. wracamy do Romka, chciałbym powiedzieć. Tak. 40 lat naszej przyjaźni, naszego, naszych nagrań. Różne piosenki bliżej czy dalej, czy na ogół dosyć dobrze znane choćby Jolka, Jolka, pamiętasz, powstawały w studiach prywatnych. Takie studio było w Poznaniu, ale owszem, tak, nasz pierwszy przebój za ostatni grosz powstał właśnie w studiu radiowym w Lublinie, potem, które zostało nazwane imieniem Dżimiego Hendriksa. Do tej pory to studio, studio istnieje. Chciałbym wspomnieć taką... Postać Jurka Niszewskiego, redaktora tego radia. Ma, mam wrażenie, że no, no. tak. Ale również redaktora programu pierwszego. On prowadził nocne audycje, na których, które słuchaliśmy i przez niego nie spaliśmy. Wspaniała postać. Szkoda, że zapomniana. Budka mu zawdzięcza naprawdę szalenie dużo. Oddał jej całe serce. Tylko wspomnę, że istnieje taka legenda radiowa że jest, jest no, za ostatni grosz jest tam coś, za co jestem niesłychanie Jankowi Borysewiczowi wdzięczny, miał się jego porywające solo. Ale jest, jak mówię, taka legenda, że gdzieś to solo było w swoim czasie nieco dłuższe. Ktoś je skrócił i być może w tych archiwach radiowych właśnie w Lublinie drzemie pełna wersja tego tego nagrania. Mhm. Romek był bardzo szczęśliwy i otworzyła się nam ta furtka w, w przyszłość. No niestety już Iza z nim nie pracowała, szkoda ogromna. Uszula przejęła tę pałeczkę, tak mi się wydaje. On był obdarzony niewiarygodnym talentem, o ile czasami moja praca z kompozytorami to jest... Może niekoniecznie droga po nas zakrętów, ale trochę potu zwykle wylewamy przy tej pracy. O tyle on był naprawdę, miał takie po, po podłączenie dosyć, dosyć efektowne do, do, do góry. No, wszystkie pomysły jego, które prezentował gotowymi przebojami. I tak jak mówił Paweł, że być może gdzieś gdyby w świecie się urodził, to byłby w tej chwili kompozytorem klasy światowej. No, ale zostawił po sobie fantastyczny, fantastyczny dorobek. Wiesz, on imponował mi bardzo tą ścianą dźwięku, którą stawiał nie tylko złożoną z rokowych instrumentów, ale zapraszał do sesji w orkiestrę symfoniczną i dlatego te aranże były bogate i takie różnorodne. Izabela Trojanowska, Marek Dudkiewicz, ale przecież są z nami Alicja Majewska i Włodzimierz Kor, czyli tu ta współpraca właśnie, wokalistka, kompozytor... Zgodność, co będzie przebojem, a co nie będzie przebojem. Zgodność to ostatnie słowo, które można użyć, ale ja, ja przepraszam, jeszcze wrócę na chwilę, bo ja myślę, że, że... Chcę zapytać, czy ktoś z Państwa tu obecnych, tu siedzących, pierwszy swój kontakt z radiem miał radiem typu słuchawkowego? A ja miałem coś takiego na mia... A dlaczego ty miały a ty... takie pudełeczko było. I jakimś takim patyczkiem czy drucikiem się przedstawiało i usłyszałem głos. Ja nie wiem, bo nie musiał tatuś przestawiać, bo ja miałam 7 lat, a czy pierwszy kontakt z Radiem, i w ogóle wrażenie, pierwsze jakiejkolwiek muzyki, jaką miałam właśnie z nośnika, a nie na rzecz, że tatuś grał i śpiewał, to właśnie bo radio to był pogrzeb Bieruta. Zapamiętam, to dlatego, że to, co usłyszałam w tym radio, no, ta, to też słuchał tam, tam wolnej Europy, tak no ale no, miał te słuchawki. I dał mi te słuchawki do posłania, i tam usłyszałam marszałny, ale nie Chopina. Ja ciągle dopytał, musi, ja musiał być jakiś rosyjski kompozytorki Monumentalny marsz. Czy ktoś? Ta, da, Czy ktoś pamięta? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Monumentalny taki marsz. I to zrobiło mnie takie kolosalne wrażenie, naprawdę ta muzyka, że musiałam zostać piosenkarką. Włodek chyba coś chce dodać w tej sprawie marsza. Alicja lubiła muzykę pompatyczną i dlatego ja jej później napisałem, jeszcze się tam żaglili. bieli. Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska. Ale jeśli chodzi o, znaczy już musieliśmy się znać, bo nagrawałam te twoje. błodek jest twórcą, nie wiem, czy państwo wiedzą o tym. Takich sygnałów radiowych. Jeden, Program pierwszy, zawsze pierwszy. nazywało jingle. No zaśpiewaj sam, bo na głosy my śpiewaliśmy ze Zbyszkiem Wodeckim, chyba, Rysiem Rynkowskim chyba. Zaucha chyba też. To śpiewał, czy Ale to jak brzmiało, Pamiętasz, jeden? głosy. Ale to były dwie wersje, jedna była taka pościelowa, taka nocna, taki dżigiel nocny był, a nie, to Studio Gama było. Studio Gama, tak. a on zaśpiewa ze, ze mną, tu, tu program, tu ja program, no przecież, pierwszy, pierwszy, zawsze, tu pierwszy, program pierwszy, no ty pisałeś. Tak. Program pierwszy, zawsze pierwszy, zawsze pierwszy. Zaśpiewałem w radio. Słuchajcie, ponieważ już jesteśmy na dosyć mocnej wokalnej nucie, chcielibyśmy teraz poprosić zespół Perfekt Stary i Nowy. Bo mamy aby, kolejną niespodziankę. Aby nam zaśpiewali. Dobrze? Zgadzacie się, chłopcy? Dulu -dulu. I nie bawi już Świat zabawek mechanicznych Kiedy dręczy Cię ból Niefizycznych Zamiast słuchać wzdłuż Gubich telefonicznych Wróżek za siedmiu mój. Pytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamić, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już. Progu bezstydnie powiedz mi czego chcesz? Słuchaj, jak was serca piją, co ludzie myślą, to nieistotne i razem chodź Państwo. Kochaj mnie! studnia wody. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Eee. Dziękuję. To, to była krótka wersja, ale... Zastanawialiśmy się po prostu, żeby było trochę brzydki. <głos> Łukasz Drapała i Darek Kozakiewicz. Darek Kozakiewicz. Kochamy perfekt, kochamy radio. I Wojciech Gąsowski chce powiedzieć, że kocha radio w całości, nie tylko muzykę w radio. Tu wspominaliśmy pod wieczorek przy mikrofonie. Andrzej wspominał strofy dla ciebie, przecież emitowane w lecie z radiem. Wszystkie rzeczy związane z muzyką, bo tutaj o tym mówimy. Ale przecież radio. I sport. To jest niesamowite. Przecież miliony ludzi, ja to pamiętam jako młody chłopak, miliony ludzi słuchało na przykład transmisji z wyścigu pokoju. Co chwila były jakieś coś, go, co godzinę chyba jakieś komunikaty. Tam królował wtedy Bogdan Tomaszewski który jakieś takie sprawozdanie, tu helikopter, tu helikopter, pamiętam, że on gdzieś latał helikopterem i mówił, kto jest w czołówce, gdzie są nasi i tak dalej. Poza tym e, lekkoatletyczne wydarzenia, też Bogdan Tomaszewski, piłkarskie. Oj, strzela i prędzej strzela, jest. Jest kronika, kronika sportowa. Muszę się pochwalić Państwu. Ja o tym się dowiedziałem, z jakiego meczu to jest fragment sprawozdania. Ja na tym meczu byłem. Jak miałem 12 lat, to był mecz CWKS Warszawa-Slowan-Bratysława na stadionie Legii i Wynik. pamiętam, ojciec mnie zabrał na ten mecz. Dwa 0 dla CWKS. O. Sport i radio to jest coś niesamowitego. nieodłącznego. sport od i radio, to i przecież Andrzej Dąbrowski. Sport i radio. Ale samochody w radio trudno pokazać. Ale radio w samochodzie Ale... jest. Nie no, sport i radio. Tutaj bardzo dobrze powiedział. Ja już trudno, co, co mogę dodać. Zawsze są jakieś rozmowy, wywiady, jeśli chodzi o sport motorowy generalnie, to w ogóle można mieć tylko pretensję, że właśnie jest za mało wiadomości na temat sportów motorowych, a młodzi Polacy... Spinają się na szczyt i rzeczywiście jest już kilku bardzo dobrych zawodników znanych w Europie i nie tylko, i w Ameryce także boleję, boleję nad tym. To Andrzej nie tylko jako dziennikarz radiowy, ale jako mistrz sportu. Janek? Właśnie sobie uzmysłowiłem, że to jest moje pierwsze spotkanie z radiem. Mam pięć lat, może sześć i mój dziadek słucha meczu, bo on nigdy nie oglądał piłki nożnej w telewizji. Zawsze wyłączał w ogóle ten telewizor. Szedł na górę i włączał radio. To. Wolał słuchać meczu w radiu. Wiesz, i to co Andrzej powiedział, to ja sobie też przypomniałem, dlatego że on mówił, że te informacje o wyścigu pokoju nie były co godzina ale były co pół godziny. Później już, to potem była bezpośrednia transmisja, już z końca, ale w czasie to było. I pamiętam, jak wracałem autobusem 107 ze Szkoły Muzycznej, z ulicy Miodowej, z Miodowej na Plac Krzyży, to jak była ta transmisja, to ten podgłośniał to radio, którego słuchał ten kierowca i wszyscy wpatrzeni w tego kierowcę, a kierowca, żeby dobrze słychać, zatrzymywał ten autobus. Wszyscy stawali i właśnie była to, że jedzie, jedzie Hanusi ktoś tego. I pytali, tego... czy Polacy są w czołówce, w czołówce ta, bo to było ta. najważniejsze. się ty... mi tę zwrotną, pamiętam zawsze było jeszcze, to chodzi o, o Dziękierskie, jest Grzesiek. Dwa, dwa słowa, bo chciałem podkreślić mistrzostwo komentatorów radiowych. Jeszcze bym wspomniał pana Tuszyńskiego, Bogdana. Oni byli do tego stopnia wspaniali, że ja jak już miałem telewizor, to wyłączałem dźwięk telewizora i z radia komentarz. Tu oglądałem, a radia słucha, bo telewizyjnie... W Włodek, ja muszę bardzo ważną rzecz powiedzieć, dlatego że ja pamiętam z tych sprawozdań sportowych radiowych jedno zdanie, które powtarzało się najczęściej. To było, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Andrzej? Andrzej Piaseczny jest przecież razem z nami. Andrzej Sport? Nie. Piosenka, hity, przeboje, festiwale, nie, nie. opowieści o festiwalach. Boję się czegokolwiek powiedzieć więcej, żeby nie zakończyć audycji. <grym> <grym> bo, bo, bo Już mam to raz zrobiłeś. No, no właśnie. Yy, natomiast muszę tutaj podjąć korespondencję z Jankiem w dwóch tematach. Otóż y, czas jakiś temu, niedawno zupełnie, braliśmy udział w y, koncercie, gdzie śpiewaliśmy piosenki Mieczysława Foga. I przygotowując się do tego koncertu, no oczywiście... Y, Próbowałem doszukać się przeróżnych wykonań. Dobrnąłem do takiego, no pewnie jednego z pierwszych, oczywiście, czy pierwszego, nie mam pojęcia, gdzie Mieczysław Fok występował jako refrenista właściwie. I piosenka, którą miałem przyjemność zaśpiewać w programie, ta ostatnia niedziela polegała na tym, że najpierw orkiestra grała jakieś 2,5-3 minuty a potem Mieczysław śpiewał refren tylko właściwie. Może chyba jedną zwrotkę tej piosenki. To było wyjątkowe przeżycie dla mnie, stąd oczywiście namawiam wszystkich do tego, żeby słuchali audycji Janka i zagłębiali się w tę piosenkową przeszłość, bo ona jest po prostu piękna. Ale jeśli pozwolicie, to no nie sportowe tym razem konotacje jakieś. Natomiast mój pierwszy kontrakt z z radiem był troszeczkę inny. Wspomniana przeze mnie babcia Eleonora uwielbiała słuchać radia. I wtedy miałem już jeszcze troszkę mniej lat. Cztery, pięć. E, rodzice wychodzili do pracy. Babcia się zajmowała mną. E, brat w szkole. Włączała radio. Cztery porożoku roku Przepięknie. Ale w okolicach godziny dwunastej emitowano audycje folklorystyczne. Nie, był hejnał z wcześniej. Ale później. A potem z malowanej skrzyni. To już mi się nie bardzo podobało. <laughs> to już mi się nie bardzo podobało. Dzisiaj oczywiście wiem, że e, trzeba przykładać uwagę do dziedzictwa w każdym jego wymiarze, a więc e, stąd się wzięliśmy również muzycznie. Ponieważ Państwo opowiadaliście o tym, jak e, pozyskiwaliście płyty, jak można było grać piosenki, potem w radiu z nich. E, ja pochodzę z miejscowości, w której, jeśli Państwo pamiętają, e, a nazwa miejscowości padła już, Pionki, tam była kiedyś tłocznia płyty gramofonowych. Płyt, Tak, pierwszą płytą, którą tato mi kupił w sklepiku zakładowym był tą presu Krzyśka Kawczyka z piosenkami Wróć do mnie i pamiętam Ciebie z tamtych lat. Nie. i jak minął dzień, przepraszam, bo to ta sama piosenka, którą powiedziałem wcześniej, ale nasza mała miejscowość charakteryzowała się tym, że u nas czasem można było kupić płytę, zanim ona jeszcze miała swoją światową premierę. I tak było z płytami jetrotal na przykład, które musiałem kupować. Musiałem, chciałem kupować w kiosku ruchu. Nie wiem, jak one się tam znalazły, jak one mogły się tam znaleźć, I, ale kuzynowi wysyłałem na wybrzeże, co było drogą właśnie niemożliwą, bo zwykle to marynarze przywozili płyty i wysyłali potem dalej w świat. E, a może teraz nawiązanie do y, cykad? Tak, tak, cykady na cyklane. cykady. Cykady. Romuald Erentz. zbiór Jedynki. Romuald Erens i na Cykladach. Trwa nasze jubileuszowe spotkanie w programie pierwszymy Polskiego Radia i tutaj w studiu Władysława Szpilmana. To jest takie międzypokoleniowe spotkanie, bo opowiadamy o radiu kiedyś, niedawno całkiem, 100 lat temu. O radiu później nieco o radiu. Teraz będziemy też pewnie mówić o Radiu Przyszłości, ale może w tym momencie słuchają nas młodzi zdolni i chciałabym w ich imieniu zapytać, jak stworzyć radiowy hit? Takie to pytanie. Kto ja, się odważy? Ja się Młodliszko, odważę bo, bo, bo, na początek. Bo, bo, bo, Mogę? Tak. Na początek, to będzie bardzo dobry tystrych. wstęp do tych dywagacji. Otóż w latach dawnych, międzywojennych, został rozpisany konkurs na polski odpowiednik słowa szlagier, dlatego że różne słowa z obcych języków musiały koniecznie mieć swój polski wtedy ekwiwalent po wielu latach niebytu Polski na mapie. I zgłosił się wielki tekściarz Andrzej Włast, który wówczas był królem piosenkopisarstwa, bo napisał tych piosenek naprawdę, no liczy się koło 3600 powiedzmy i wymyślił słowo przebój. Chwilę później został z nim przeprowadzony długi wywiad, w którym zadano mu pytanie. Panie Andrzeju, kiedy piosenka staje się przebojem? On powiedział, że przebój jest wtedy, kiedy pokocha go dancing, salon i ulica. To niby takie łatwe, takie proste. A tu. A to ja jednak? bym nadał to, to jeszcze jedną rzecz, bo kiedyś również zadano mi takie pytanie, jak się tworzy przebój. I przebój, to jest proszę Państwa dowolny utwór, każdy, puszczony odpowiednią ilość razy w radio, w telewizji, gdziekolwiek. Można napisać cokolwiek, jeżeli tysiąc razy człowiek tego posłucha, to będzie przebój. I to mówi Włodzimierz Korcz. Włosy wypadają mi z, z głowy. Nie wierzę w to, że taki ja, ja może. Co prawda, pamiętam kiedyś też Mariana Hemeraź, też przed wojną zapytano, jak się pisze Przebój. I, I on powiedział podobno takie zdanie, że piosenka wcale nie musi mieć jakiegoś bardzo chwytliwej melodii, ani nie musi mieć jakiegoś bardzo piękno, pięknego tekstu, ani nie musi mieć jakiejś bardzo wyszukanej harmonii, ale połączenie tych trzech elementów w jedną całość może dać cudowny efekt. A jeszcze Maria, tak najpierw. Nie, bo trochę się oburzyłam. Że wystarczy tysiąc razy puścić wystarczy i to jest przebój. Ja, ja, ja też i... ja, uważam, ja, tak. ja uważam tak. że Włodek nie ma racji. uważam, że to jest absolutna nieprawda i Włodek nie masz racji, bo to tak Włodek. prosto nie działa. Czasami słucham przebojów. myślę, że w niektórych przypadkach właśnie tak to działa. Powtarzam, utwór każdy, powtarzany tysiąc razy może być przebojem, ale również oczywiście są inne przeboje, które są przebojem, dlatego że na to zasługują. Ale może być od ale... ilość razy wy wyemitowane w radiu oczywiście. Przecież oczywiście. najpiękniejsza piosenka, której nikt nie usłyszy, trafia do rady i nie będzie przebojem oczywiście. Ja jeszcze chciałem odnośnie e, Jana Młynarskiego i przeboju właśnie świetne słowa. I tutaj muszę powiedzieć, że do zakochania jeden krok. Uważam, że było to jedno z największych przebojów, dlatego, że był grany w 972. To znaczy była główna nagroda w Opolu, główna nagroda w Sopocie. Ja musiałem się uczyć w trzech językach, śpiewać tego za granicą. Ja mogę państwu zaśpiewać po rosyjsku, po niemiecku. Śpiewaj, śpiewaj. Wolimy po niemiecku. ja w czołusz, panie Maju. idiot, w czołusz, отлично znaju. Von mir zu dir ist nur ein schritt, und diesem schritt bin ich gegangen. Ich brachte meine Sehnsucht mit, so hat die Liebe angefangen. Proszę Państwa, ale to nie to. To nie to. Ale w Polsce, w tym 1972 roku, i to trwało jeszcze dwa, trzy lata, nie było miasteczka, ja miałem wtedy trasy koncertowe bez przerwy, nie było miasteczka, gdzie z okien w ciągu dnia słuchało się do zakochania jeden krok. Każda restauracja, knajpa grała do zakochania jeden krok w całej Polsce. To był niesamowity przebój. Także przypomniałem jest. się uprzejmie. Nic My Ale ta o wszystkim pamiętamy. Na to, żeby być przebojem, oczywiście. Takim ogromnym przebojem w latach 30. było to, co stworzył Roman Chorowicz, fantastyczny pracownik polskiego radia przed wojną, który robił transmisję z ogromnych wydarzeń, ze spektakli teatralnych z użyciem wielu tysięcy statystów, z, z żołnierzami, z efektami dźwiękowymi. Pierwsze wozy transmisyjne polskiego radia realizowały transmisje wymyślone przez Chorowicza i on w pewnym momencie wymyślił, kiedy będziesz zakochany. I powiedział mi, robiłem z nim wywiad w Paryżu już pod koniec jego życia, że jak usłyszał w sklepie na patefonie grany ten przebój, potem wrócił do domu i od sąsiadki leciał ten przebój. Miał takie podwórko, kamienica, wiadomo jak to dawniej były, i w otwartych oknach stały patefony i panny, sprzedawczynie, pielęgniarki słuchały tylko tego. I mówi, Boże, to się nie może zdarzyć. Za pieniądze z tego przeboju kupił kabriolet, pojechał do Wenecji i na szczęście zdążył przed wybuchem wojny. A potem w Paryżu i w ogóle we Francji tworzył francuskie radio, słuchowiska całą tę sferę techniczną, bo to był inżynier z wykształcenia i wiele festiwali operetkowych i operowych w całej Europie. Wspaniały ktoś i z takim przebojem. Kiedy będziesz zakochany tak naprawdę kiedyś wiosną. To jest Polskie Radio. Może Tarek, to sprawa tego zakochania. Ja też zgodziłbym się z panem Jankiem o te atuty właśnie przeboju. Natomiast nie ma recepty na przeboj i nie będzie. E, najważniejsze to chyba jest to, żeby, żeby nie kierować się modą. To, o, o tym jestem przekonany. Po prostu trzeba robić swoją, swoją piosenkę taką, która wypływa z duszy. Na przykład zespół Perfect, piosenka f -ka. Miała się nie pokazać nigdy na płycie, ponieważ to był za słaby utwór. Takie tango zespołu Budki Suflera miało się nie ukazać na płycie, bo było marnym utworem według na przykład Krzysia w wypadku zespołu Animals, Dom Wschodzącego Słońca, miało się nie ukazać na płycie. Największe hity. Także nie ma recepty, czaruj swoje. Andrzej Pieseczny nie ma recepty? Wojtek, no jak to? By? Tyle hitów, tyle przebojów? W ogóle niewiele do powiedzenia. Chciałbym pogodzić Was wszystkich i, e, i powiedzieć, że jest coś w tym, że kiedy piosenkę zagra się stosowną ilość razy, wtedy jest łatwiej ją zapamiętać. Z drugiej strony mamy całkiem sporą ilość przykładów piosenek, które dostają się do świadomości, pamięci ludzkiej i na języki wreszcie na koniec innymi drogami, innymi kanałami. Dzisiaj przez internet, dzisiaj przez emisje na portalach internetowych. Jak to zrobić? Pojęcia nie mam. Darek ma tutaj absolutnie rację, że ani nie ma recepty, ani czasem nasz nos nie jest doskonałym w wyczuciu tego, czy, czy piosenka stanie się przebojem, czy nie. Rób my swoje. Ale tak myślę, że chyba trafiliśmy, Pawle, z tytułem naszego dzisiejszego koncertu. Zobacz. Piosenki naszego... Życia. To naszego radia. radia tak? Tak, I ja na ogóle, odwrót, wszystko ja się ogóle, zgadza. uważam, że ta mimo wszystko piosenka, taki trochę niepoważny, trzyminutowy utwór literacko-muzyczny zrobił w XX wieku i XXI gigantyczną karierę. I że piosenka jest czymś naprawdę autentycznie ważnym, bo kojarzy nam się z najważniejszymi momentami naszego życia i może to powoduje i sentyment również do radia i sentyment do, do piosenki. Uważam, że, że jesteście ważni, ważni dla społeczeństwa, dla, dla nas wszystkich, wasza twórczość, wasze istnienie i, i tu właściwie się kłaniamy wam w pas. I Wojtek odpowiada I wiesz, na to pytanie. Będzie? Prawie, że. Prawie, że, prawie, że. Bo ja chciałem coś powiedzieć. No to to jest, to jest ten moment. Ja opowiem państwu taką historyjkę, którą opowiadał mi Bogdan Kryszpin. Bogdan Kryszpin był radiowy, który między innymi nagrywał Kabaret Starszych Panów. On był to był, to był to dźwięku. I on zaczął... był reżyserem dźwięku, ale później był reżyserem A, również telewizj, telewizyjnym. Ja mówię tak. o okresie, kiedy on, on pracował w radio, Opowiadał mi, jak zaczynał swoją pracę w radio na Myśliwieckiej, to były lata 50. trudne lata i wieczorem każdy program kończył się o godzinie 12 międzynarodówką i hymnem Polski. I oni w tym momencie, w tym czasie właśnie, kiedy Bogdan tam już pracował, mieli jakiegoś młodego chłopaka, który tam się przyłuczał, i te dwie piosenki, czy utwory te dwa, były wtedy grane z płyt na 78 obrotów, jeszcze takie bakielitowe płyty, które się tłukły niestety. I ten chłopiec, który się tam przyuczał do zawodu, przed dwunastą tam mu ktoś powiedział, słuchaj, to przynieś te płyty do tego. I on się biedak niosąc te płyty potknął i zbił płytę z międzynarodówką. Także, no tam był popłoch, bo oni nie wiedzieli co zrobić, jak to. No to chociaż ten hymn zagramy Polski. Zagrali ten hymn, pojechali do domu, a Bogdan mi opowiadał o piątej rano walenie do drzwi. Pan Krzyszpin, tak, stoi dwóch facetów w czarnych płaszczach. Skur, pan pozwoli, 48 godzin siedział zamknięty gdzieś w dołku jakimś i go tam wypytywali, co takiego się wydarzyło. O. Wojtek opowiada o trudnym życiu i pracy redaktora. I o płaczu z pewnością też. Ale tak? słuchajcie, byliśmy o przebojem, ale, <laughs> ale Romuald. Ale no nie, nie płacz f -ka. Płaczewka. I tak melancholijnie, nostalgicznie się zrobiło, bo to wieczór wspomnień, pełen anegdot, pełen opowieści. Nostalgicznie, melancholijnie, ale przecież ta przyszłość radia, zgodnie z tym co powiedział gdzieś właściwie na początku Andrzej Piaseczny, jawi się pięknie, bo przecież radio było, jest i radio będzie. Dzięki Państwu, ale przede wszystkim dzięki Państwu, naszym słuchaczom, którzy są tutaj razem z nami w studiu Szpilmana, ale także i przed odbiornikami, bo bez Państwa nie byłoby i tych piosenek przecież, bo nasi wspaniali goście nie mieliby dla kogo ich tworzyć, ale nie byłoby także i nas osób, którzy chcą Państwu o tym pięknym świecie muzyki, teatru, filmu, sportu, polityki niestety też często opowiadać. Radio się zmienia, świat się zmienia, ale my jesteśmy, a to radio teraz pełne social mediów, internetu, wideo, nasz koncert przecież Państwo mogą zobaczyć. I to, hmm, to z jednej strony tu Grzegorz Wasowski mówi koszmar, to jest zabijanie radia. Dla mnie radio było magią, było teatrem bez wyobraźni, obrazka. bez obrazka, ja sobie wyobrażałem tych ludzi, ja słyszałem te głosy, a teraz nagle wszystko widzę. To jest nonsens. Nie mówiąc o tym, że to bardzo jest uciążliwe, zwłaszcza dla pań, bo mogą się przyjść bez makijażu, gdyby nie było tej telewizji. No teraz trzeba mieć urodę nie tylko radiową, tak? Żeby być w radiu, tak, to prawda. Jak, jak, jak... Grzegorz ma obydwie urody. Grzegorz Wasowski, kot przybora. Radio to historia, ale radio to przyszłość i, i wierzymy głęboko w to, że program pierwszy Polskiego Radia będzie z państwem, będzie z nami przez kolejne 100, 200, a może i 300, 400, 500 lat. I tak zbliżamy się do końca tego naszego wieczoru. I właściwie zaczęła Alicja... Piosenką o panu Jerzym Wasowskim, o Jeremim Przyborze i o tamtych czasach, o tamtych przebojach i właściwie chcielibyśmy, abyś aby zakończyła ten nasz dzisiejszy wieczór również piosenką piosenką z naszej tradycji i napisanej przez człowieka, który miał ogromny wpływ na powojenną, powojenne brzmienie nie tylko polskiego radia, ale całej historii polskiej piosenki, to, była, to jest piosenka Władysława Szpilmana. Oh. Tych lat nie odda nikt. Przypominam sobie taki koncert sprzed lat, kiedy profesor piosenki Andrzej Strzelecki przygotował taki dla nas program, wieczór e, radiowy. Mm -hmm. I tam zabrzmiała między innymi ta piosenka. Piosenka, która w tej pierwszej swojej wersji była bardzo jakaś taka optymistyczna. Irena Santor wtedy śpiewa Tych lat nie odda nikt, Tych lat szalony. A Andrzej Strzelecki przygotował ten utwór kiedy facet wychodzi z więzienia w 1956 roku Ojej. i śpiewa, że tych lat nie odda nikt. To jest power piosenki. I, I na tym polega fenomen piosenki i tego życia naszego, że właściwie każdy utwór. On żyje swoim życiem i bardzo różnie można na to spojrzeć. I ta wersja, którą śpiewała chyba Katarzyna Dąbrowska, ile dobrze pamiętam, Kasia Dąbrowska. Kasia Dąbrowska, Dąbrowska tych tak. lat nie odda nikt. Ona gdzieś w pewnym momencie tak wypełniła moją myśl, że, że to jest właściwie tak, powinien zabrzmieć ten utwór. Ale ja myślę, że ty to śpiewasz w klasycznym takim ja jeszcze troszeczkę taką, nie, nie spudła taką, taką interpretację, interpretację, ale właściwie taką teatralną jakby z kolei tym torem myśląc piosenki Zbyszka Wodeckiego Z Tobą chcę oglądać świat w jego Benewisie, gdzie y, z kratek również by, śpiewa, by śpiewał a, któryś z tak. aktorów. Nie, ja zdecydowanie wersję Ireny Santor, a, a, ja, a umiem tę piosenkę, no, wszyscy znamy pewnie, la, la, la, la, to śpiewajcie ze mną razem, ale ja, ja miałam okazję nauczyć się z słów i melodii dokładnie tej piosenki, udział w bieleuszu Ireny Sandor, gdzie różni wykonawcy śpiewaliśmy mm -hmm. piosenki z repertuaru Ireny. Mnie przypadło w udziale właśnie zaśpiewanie piosenki Tych lat nie odda nikt. I oczywiście jaka inna piosenka mogła tu zabrzmiać przecież w tym studiu Chidale. imienia Szpilmana, Spielman. którego zresztą miałam okazję poznać osobiście, a Wódek Niemczy wiesz. <laughs> Że, że nawet Je miłe słowa usłyszałam kiedyś od pana Szpilmana na korytarzu Polskiego Radia. Śpiewałam wtedy też jego piosenkę, no niestety nie twoją. I to miłe słowo usłyszałam od pana Szpilmana. <grymne> Alicja Majewska, Włodzimierz Korczy. Tych lat nieoddań Lat nie odda nikt, gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty. Gdy słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat straconych lat już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy, ani dni, tych zmierzchów pełnych barw.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 Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew, witajmy muzyki dźwięk i docnych ptaków śpiew. Tych lat, idących lat już nam nie weźmie nikt. Nikt nam nie weźmie pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz, gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil. I ptak jest budzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie Na na na na na na na na na na na na na Rosja Majewska i Włodzimierz Korcz na zakończenie już naszego jubileuszowego spotkania. Bardzo Państwu dziękujemy, a na naszej scenie legendy muzyki i radia. Izabela Iz Trojanowska, Andrzej Piaseczny, Andrzej, Andrzej Dąbrowski, Dąbrowski, Wojtek Gąsowski. Bardzo dziękujemy, ale są z nami przecież nieustająco Kot Przybora, wielkie brawa, Maria Grzegorz Wasowski. Darek Kozakiewicz i Łukasz Drapała. Jan Młynarski. Marek Dudkiewicz. Zbyszek Krajewski. I najlepsza pod słońcem publiczność, która zgromadziła się by z nami wspólnie świętować w studiu imienia Władysława Szpilmana. Paweł Sztąpkę, Martyna Podolska. Dziękuję bardzo. To była wielka przyjemność. Świętujmy i bądźmy razem. Bądźmy z jedynką. do zbiór Jedynki. Jedynka. Polskie Radio.